Koniec książki zbiorowego autorstwa Życie dzieci w dawnych wiekach. Czytała Blanka Kutyłowska. Nagrano w Zakładzie Nagrani Wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie. Realizacja akustyczna Katarzyna Ciborska.